Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz. Kolejny odcinek podcastu z sieci wzięty. Już w sumie ósmy. Czas leci niemiłosiernie faktycznie. Godzina 23.24. A mi się zachciało dawać akurat nagrywać odcinek. no Dzisiejszy odcinek e, będzie dosyć ciekawy, tak mi się wydaje. A mianowicie będzie dotyczył... Hmm. Czarownic, wiedźm i tym podobnych zjawisk, a dokładniej yy, ich historii prześladowań. Znalazłem taką ciekawą stronkę, która się nazywa niewiarygodne.pl. Faktycznie są bardzo niewiarygodne rzeczy na tej stronce, no ale natknąłem się także na, na, na wiedźmy, na wiedźmy ich historię prześladowań. Bardzo ciekawy artykuł, zresztą po, po odcinku, mam nadzieję, że wszyscy przeczytają, ten artykuł, no bo jest naprawdę godny, godny poleceniu. Dobrze, tak więc zacznijmy. E, sprawa tyczy się generalnie, no, jeśli chodzi o czarownicę, wszyscy kojarzymy, e, czarownicę wiedźmy, wszyscy kojarzymy e, zamierzcho czasy średniowiecza, kiedy to palono na stoście. faktycznie, wtedy też to ona miała największe odbicie takie w rzeczywistości, kiedy palono na stosach osoby posądzone o czarostwo, czy też jakiekolwiek kontakty z diabłem, z szatanem. E, faktycznie. Wtedy, wtedy to było dosyć nasilone, bo była także inkwizycja, prawda, która tam tym wszystkim sterowała. No, fakt faktem. Hmm, był to jeden z większych błędów kościoła katolickiego, to trzeba przyznać szczególną uwagę temu szczególną wagę, e, że to był duży błąd kościoła katolickiego, taka e, ten, ten, ta cała inkwizycja i palenie na stosach. No ale e, jeżeli chodzi o, e, o, o tę o historię prześladowań, e, jak czytamy e, pierwsze, pierwsze zdanie, wiara w czary i czarownicę była niegdyś powszechna na całym Pomorzu. Ludzie z Pomorza. Tak, bo tutaj bardzo powszechny. Tam jest później opisana y, pewna y, historia czarownicy z Helu, gdzie jej potomkowie żyją do dziś. Wow. Ale faktycznie jest opisane. Mm, co dalej? Yy, właśnie, w XVII wieku. XVII wiek. Y, duża rola tutaj jest y, odegrana, antyfeministyczne stereotypy. Tak naprawdę bano się kobiet. Hmm, śmieszne się wydaje może, z jakiejś strony. Chociaż szczerze powiedziawszy, a to już kiedyś wspomniałem w tym odcinku Miłość uzłowniona w sieci. Mężczyzna, no nie każdy oczywiście, ale część mężczyzn teraz chodzi na, na taki etap bardzo zniewieściałych i kobiety przejmują górę, dowodzenie w różnych aspektach życia. Faktycznie, wtedy może nie tyle kobieta przejmowała tą górę, ale bano się kobiety Bano się dlatego, że lekarze na przykład, jak jest tutaj oczywiście napisane, słabo znali jej fizjologię. a duchowni widzieli w niej zmienną i wymagającą opieki istotę. Pisze autor książki Czarownica o szatana. No, że znano słabo fizjologię, no to można równie, do, równie dobrze powiedzieć, że znano słabo fizjologię mężczyzny. A kobiety bano się zdecydowanie dlatego, lekarze boją się, że... Oczywiście większość lekarzy też, wszyscy lekarze to byli mężczyźni. Bardzo mało chyba, nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek kobieta była wtedy lekarzem. Dlatego prawdopodobnie bano się kobiet ze względu na to, że, że tylko byli mężczyźni lekarzami. A jeżeli chodzi o duchownych, gdzie z niej zmienną i wymagającą opieki istoty. No, hmm. Wiecie, nie? Spójrzmy teraz sobie na kobietę, no to niektóre także są zmienne te jak cholera, niektóre także wymagają opieki. No ale w, oczywiście nie wszystkie, no, wtedy prawda także nie wszystkie. Nie wiem, wydaje mi się, że być może duchowni także widzieli w nich, w, w, w tych kobietach, nie tyle właśnie te zmienne i wymagające opieki istoty, co, co istoty, które, które potrafią zmienić jakąś psychikę, psychikę takiego duchownego mężczyzny, który, który nie ma kontaktów cielesnych z kobietą. Może tego się obawiali. Nie wiem. Ale, ale to jest też aspekt, który można rozważyć. No i proszę, jeżeli chodzi o, o Pomorze, pierwszy proces oczary wybuchł w połowie XVI wieku. XVI, ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o Pomorze, prawda? Więc ja tutaj mówiłem wcześniej o, o średniowieczu. Średniowiecze, z tego co pamiętam, koniec miał XIV-XV wiek bodajże o ile się nie mylę, historykiem nie jestem, ale wydaje mi się 13, czter, 14 czternasty, czternasty chyba wiek. Tu jest wiek 16. Wiek 16 to już mi się kojarzy, że to już jest taki tam wiek odrodzenia, po, sorry, pojęte, nie tylko e, renesansu i tak dalej. Coś mi tak się kojarzy wiek 16. no ale nie, na pewno to nie był już średniowiecze szesnasty. A było to pierwszy proces oczary, wybuchły w tym wieku, a dokładniej rzecz biorąc w 1548 roku był pierwszy proces. W 1620 roku był głośny proces w Szczecinie. Cytuję, oskarżono wtedy o czary i spalono na stosie szlachciankę. Ha. Sydonie von Borg, która w młodości była narzeczoną księcia pomorskiego Ernesta Ludwika z rodu Gryfitów lecz została przez niego odrzucona. Zemściła się rzucając klątwę i przepowiadając, że cały ten ród wyginie w ciągu pół wieku. Tak się faktycznie stało. Ostatnią przedstawicielką tej rodziny była księżna Anna Gryfitka, która wyszła za francuskiego księcia Ernesta de Croux, a po jego śmierci osiadła na zamku w Słupsku. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby teraz każda kobieta, którą, którą facet odrzuci, rzucała czar? Wow, w ogóle by nie było facetów na świecie. To był, był, dopiero pogrom. No ale zobaczcie, 1548 rok, pierwszy, pierwszy taka zmianka 1620, proces, głośny proces w Szczecinie, który kończy się z paleniem w stosie. I to szlakciankę, bo jeżeli by to była osoba, no taka tam, nie mieszczanka, tak, która, czy mieszczanka, nie może źle powiedzieć, to zwykła osoba, taka przeciętna tam, spalona na stoś OK, ale to jest szlachcianka, to już jednak ma jakiś status społeczny. No a jednak została osądzona o czary i widać, że w tamtych czasach chyba nie było podziału na... Znaczy, nie było, na pewno był jakiś podział na te osoby tam z wyższych sfer i z niższych, ale w tym przypadku nie uwidocznił się i, i została spalona na stoście. Oczywiście według mnie, no to być może to było za daleko posunięte. No bo pewnie trzy czwarte, czy też nawet... Chociaż nie, trzy czwarte, w sensie takim, że spalaną na stosie osoby niewinne, a jedna czwarta, no faktycznie może zajmowała się czarostwem, czarowaniem, czy, czy, czy czymkolwiek, ale czy to był powód, żeby kogoś palić na stosie? Oczywiście w dzisiejszych czasach na pewno wiele osób zajmuje się czarowaniem. I tutaj nie mówię o wróżkach, typu tam z telewizji, czy coś takiego, o, o poważnej poważnych osób, które zajmują się czarną magią. No bo wszyscy przechodzimy obok tematu obok, tak? No a jednak problem z czarną magią no istnieje. I to nie jest coś wymyślonego i śmiesznego. A faktycznie może przynieść no pewne szkody. Oczywiście ja nie doznałem takich szkód i nigdy nie miałem z tym problemów. Aczkolwiek no może nie tyle widziałem, ale no, słyszałem Dobra, nieważne. Aczkolwiek są na pewno z tym problemy. Dobrze, tak więc wracając do sprawy. Mówiłem o, o Annie Gryfitce, tak? Która uczą za francuskiego księcia Ernesta de Croux. Wyobraźcie sobie, za jej przyczyną, jak w mieście. W mieście. Jakie to było miasto? Sekundkę. No jasne, Szczecin. W Szczecinie, tak? w mieście pierwsza z licznych takich procesów. Że za jej przyczyną, chodzi o to, że za jej przyczyną tej kobiety w 1651 roku Anna de Cruz stwierdziła, że podano jej zaprty za pomocą czarów napój. O próbę zabójstwa oskarżono dwie dwórki, które miały jakieś konsztachty z diabłem. Podejrzewam czary czary kobiety, wsadzam do więzienia w nad Słupią, gdzie zostały poddane torturom, a następnie spłonęły na stosie. Ehm... Bartę nad Słupią, Słupia, Słupia, coś mi jest... A, właśnie, ostatnio mi się spóźniał pociąg ze Słupi i godzinę, aż mój pociąg ruszył. Właśnie, Słupia, no i bardzo dobrze, dziwne miasto. Dobra, wracając do, do całej sprawy. Yy, to był początek y, kariery niechcianej takiej tam y, budowni piętnastowiecznej, y, która w, y, była budowana w tym właśnie w, y, w słupie ta baszta w I y, y, y, służyła jako więzienie. Generalnie jako ciężkie więzienie, y, y, ciężkie więzienie, głównie dla kobiet. Oskarżonych właśnie o czary W 1701 roku została tam uwięziona Trina Papistem, się tak to za oczywiście e, czary. Była to jedna z najbardziej znanych słupskich czarownic, tak naprawdę imieniem Katarzyna. E, niemieckie źródła także podają, że dziewczyna wraz z mężem e, przybyła z Westfalii, ta Katarzyna. Chodzi cały czas o Katarzynę. <śmiech> Zamieszkali. Już po pewnym czasie później w, Słupiu, bo na, w, Słupi, w, w Słupsku bo najpierw zamieszkali w Postominie, potem w Słupsku. Po śmierci i męża bardzo szły dobrze jej e, interesy, ale niestety, co zwróciło uwagę, na nią unikała to wyżystwa na, na, na dodatek znała sekretem medycyny ludowej. Co oczywiście. W czasach próbowań na przyniosło jej kłopoty. No i wyobraźcie sobie, że w 1701 roku oskarżono ją o czary na podstawie zeznań dwóch kobiet. Spalonych wcześniej oczywiście też zostały spalone we wsiłości, na to wszyscy, wszystkich palili. Zabrali ją do domu, mieścili w paszcie. Mąż prosił ją o, o, o znaczy prosił władzę miasta, aby ją uwolniono. Niestety niestety nie, nie zrobiono tego. Podczas procesu przy, zarzucono jej kilka rzeczy. Znaczy, dosyć duże rzeczy było, ale oskarżono i m.in. obywanie na sabatach, uprawianie lubieżnych czynów z diabłem, zapisywanie mu duszy itd. Szatan miał ją podobno z, zaznaczyć, brązowym czy naznaczyć brązowym znamieniem na pośladku, a w nocy świętojańską ofiarować jej złego ducha na swoje osługi. Demon ten miał przybrać postać drapieżnego ptaka. Kani. No proszę. Wyobrażacie sobie w noc świętojańską? Tutaj wyłania się drapieżny ptak z tej kobiety. Nie wiem, by ona uprawia jakieś lubieżne czyny z diabłem. Matka, to po prostu jest jakieś paranoja. Jest... No, ale wyobraźcie sobie, że na tamten czas to było, to było coś normalnego, znaczy normalnego. To było na tyle poważne, że ludzie w to wierzyli. To jest, to jest dopiero dziwne, że można w takie rzeczy akurat wierzyć. Nie wierzyć w to, że... Znaczy, nie dziwi mnie to, że można wierzyć, że ktoś uprawia czary, ale wierzyć w to, że uprawia na przykład, nie wiem, czyny że z diabłem, czy też bywa na sabbatach. Bo być może są jakieś sabbaty. Jeżeli ktoś się zna, to może się wypowiedzieć że są sabaty. Ciekawa sprawa. Ciekawe, Ciekawe coś na takich sabatach robi. Nie mówię tutaj o spotkaniach akurat grup satanistycznych, które, y, które mają jakiś rytuał religijny. Bo to jest jakiś, w jakimś stopniu rytuał religijny. Chodzi mi o, o same czarownice. Ciekawe musi być. Jeżeli takie sabaty w ogóle istnieją oczywiście. No dobra. Akt oskarżenia został wysłany do Rostocku, tam prawnicy oczywiście udzielili sądowi w Słupsku zgodę na torturowanie oskarżonej. Wiecie co, ja kiedyś czytałem książkę tak abstrakującą tematu o torturach średniowiecznych. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie, jakie były stosowane tortury. Akurat przejrzałem, pamiętam, że całej nie przeczytałem, ale nie z tego względu, że była jakaś straszna czy, czy coś takiego po prostu nie miałem czasu na to ale, ale to co pamiętam na przykład brano jeżeli mężczyzna było coś oskarżony generalnie chodziło o, o, o czyny no powiedzmy także że lubieżne tylko że z drugą kobietą brano go i przecinano odkrocza wzdłuż ciała aż po samą głowę to dopiero była tortura, znaczy to już śmierć w sumie zdana, ale obraźcie sobie normalną taką piłą do, do drewna, po kolei, znaczy po trochę go tak piłować, to dopiero musi być śmierć. Ha, dziwne sprawy. No, to była taka drobna abstrakcja od tego, no ale torturowano ją. Kobietę zakuto w dyby, później poddano zrodnie męczarniom. Pod wpływem cierpienia domniemana, Czarownica potwierdziła przed sądem wszystkie zarzuty. Wyznała także, że Czarów nauczyła ją jakaś tam pani l, -l z Wyznała, że ukazywały się jej demony pod postacią czarnego psa i kozy. Wiecie co? on Tak naprawdę, jak to była, człowiek będzie w ten sposób torturowany, to wydaje mi się, że, że przyzna się do wszystkiego. Niezależnie, czy robił to, czy nie, tylko żeby przestaną. No, tylko, że ona pewnie... No. Trochę nieszczęście się przyzna, bo y, przyznanie się do, do, do, do y, czarowania równa się ze śmiercią na stosie. Więc nie wiem, co jest lepsze, czy, czy śmierć na stosie i w końcu przerwanie tych męczarni, czy w sumie... No w sumie nie, iście w zaparte. Tak pewnie skończyłoby się na tym, że żeby została skazana śmierć na stosie. No, ale wybrała taką drogę. Wyobraźcie sobie, co jest bardzo ciekawe. Dokumenty całej tej sprawy przyleżały w Słupsku aż do czasów powojennych. To jest dopiero co dosyć, no, więc dosyć ciekawe, bo, bo od 1701 roku, kiedy to została spalana na Stosie no, do czasów powojennych, no to faktycznie no, bardzo ciekawe. Dzieje Nieszczęsnej Kobiety rozpropagowała Maria Zaborowska, dyrektorka Słupskiego Muzeum. Napisała ona artykuł o wieży czarownic nad rzeką Słupią i sądzie odbytym przed 257 laty nad tak zwaną czarownicą. Czyli widzicie, prawdopodobnie to była też osoba, yy, znowu, to osądzona nie, nie słusznie. No ale, tak jak już wspomniałem przed chwilą czy wcześniej, prawdopodobnie trzy czwarte tych osób, bo niesłusznie. No nic na to nie poradzimy. No to zazwyczaj no, to chyba mężczyźni, nie wiem czy jakikolwiek mężczyzn. Być może jakikolwiek tam... A zginął, no ale w większości to były kobiety, które zostały połączone na stosie. Które zostały oczary, sądzone, osądzone, prawda? Kolejną ciekawą taką... E, kolejnym ciekawym takim zagadnieniem Wyobraźcie sobie, e, taka ważna czarownic, która była wcześniej wspominana, a także w Chojnicach. Chojnicach, 50 km od mojego miasta, Pokoju. więc faktycznie blisko. Piotr Kucharski w kolierze chojnickim, 99 rok, przypomina całą sprawę. Pomówiona e, o czary Małkorzata w roku 1960, e, 1691, przepraszam, stanęła przed chojnickim sądem. Ogorzata przyznała, że jakiś czas temu otrzymała dwie Jadwigi w półkorcu groszek, dwóch czartów i niemierzy i stach. Po czterech dniach od tego pamiętnego wydarzenia czarty ukazały się nowej właścicielce, oczekując pracy i żywności. Ogorzata stwierdziła ponadto, że od wymienionych bie bieców otrzymała chrzest i przyjęła nowe imię Jadwigi. Zajście miało miejsce w Tucholskiej Łysej Górze, jednak sabaty z uczestnictwem oskarżonej miały odbywać się w innym miejscu. Na Cerekwitki i Uszej Góry, pisze autor art artykułu. Małgorzata wyznała, że trzy razy była kucharką na sabacie. Przyznała się też, że z diabelską pomocą udusiła źrebaka i trzy świnie synowej, oraz że spowodowała bezpłodność stada bydła należącego do syna. To był cytat oczywiście z całego artykułu. Pff, więc proszę bardzo, chojnickie czarownice, co one tam nie odwalają. No ale. No ale. <śmiech> Czy to była prawda, to, to, to... Chociaż została posądzona i od razu się przyznała. Więc no nie wiem. Sam nie wiem, jak to ocenić. Ja pozostaję dalej przy, przy moim stwierdzeniu. 3 osób było... 3 osób kobiet. 3 czwarte osób było osądzanych e, niesłusznie. E... No, co jeszcze takie Istotne z, z, Wiedźmą Czarowni, z, z, Wiedźmą Czarowni, słucham, z Wiedźmą Małgorzatą została łaskawie oszczędzona przed spaleniem na stosie. Tak, tak, została oszczędzona. I ścięto ją mieczeń. To jest, to jest dopiero. Tym razem akurat nie spalała na stosie, tylko ścięto mieczem. Teraz abstrakcja znowu. Zabstrakując od tego, jaką śmierć lepiej wybrać, ścięcie mieczem czy czy spalenie na stosie. Według mnie ścięcie nie jest bardziej bezbolesną śmiercią, prawda, no bo głowę nam odetną, czy, czy, no i po ścięcie mieczeń na tym polega, kat odcina głowę, a palenie na stosie, hmm, no pewnie trochę bolało, trochę w cudzysłowie. Osobiście nie chciałbym być spalonym, no ale, ale to taka była droga, drobna dygresja do całej sprawy. Kolejną taką ciekawą osobistością była rzekoma wiedźma z Gdańska. Znowuż to. 50 km od mojego miasta. Ha! Tylko, że w drugą stronę. Miejsce mojego aktualnego pobytu w uczelni. I wyobraźcie sobie, co jest znowuż to. Miejscem publicznym egzekucji był niegdyś targ drzewny. Więc w sumie na wjeździe do Gdańska, prawda? Kilkaset lat temu stosy spłonęły mniej więcej w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi pomnik króla Jana III. Znaczy króla Jana Sobieskiego. Ostatnią kobietą straconą, straconą tu za czary była, uwaga, 88-letnia gdańszczanka. Uboga i, po, i pobożna Anna Kryger, oskarżona w 1659 roku o konstachty z diabłem oraz rzucanie uroków na ludzi i zwierzęta. Powodem jej uwięzienia był pomór bydła w okolicy. Podobno sam widok narzędzi tortur sprawił, że staruszka przyznała się do kontaktów z diabłem Klausem, którego rzekomo zapisała swoje ciało i dusze w zamian za przygotowanie dla niej przyjemności, znaczy przyjemnego miejsca w piekle. Do Domniemaną czarownicę szybko skazano na stos podczas egzekucji litościwy kad. Żeby skrócić męki kobiety, umieścił jej pod pachami woreczki z prochem. To faktycznie ciekawa śmierć, wyobraźcie sobie. Ona zaczyna się palić i wybucha, Wybucha i cała głowa, i wnętrzności, i tak dalej. <śmiech> dobra śmierć, nie? No ale. No ale faktycznie. Yy... Patrząc na sprawę tak poważnie, kobieta jest 88-letnia. Yy, jakoś nie, nie chce mi się wierzyć, że dopiero w tym wieku zauważono, że, yy, że kobieta yy, rzuca jakieś uroki, i, i że ona to zrobiła dopiero w tym wieku. jeżeli w ogóle zrobiła kiedykolwiek. No, a, a co do samej śmierci, woreczki z prochem, wybuch faktycznie, no w jakimś tam stopniu, jest pewnie zminimalizowana ta śmierć. No, jak kto woli, i na koniec jeszcze Wam opowiem o ostatnim w ogóle yy, strąceniu czarownicy, strąceniu, straceniu czarownicy na Pomorzu. Yy, odbyło się w to w roku 1836. W chałupach na chelu, słynne chałupy, tak? I było efektem sąsiedzkiego samosądu, znowu cytuję. Zaczęło się od tego, że rybak Jan Konkol zapadł na puchlinę wodną. Żona wezwała do niego uzdrowiciela, Stanisława Kamisio, który miał go wyleczyć, jednak choroba nie ustępowała. Wówczas Kamisji stwierdził, że on tu już nic nie pomoże, gdyż na rybaka rzucono czary. Jego zdaniem winną miała być mieszkająca w sąsiedztwie kłótliwa wdowa Krystyna Cejnowina, zajmująca się wiązaniem sieci. Cała wieś kałupy rozbrzmiewała od jednogłośnego żądania, ażeby wdowę cejnową e, zmusić koniecznie do wypędzenia Czarta, e, którego swymi przekaństwami wegnała, e, e, była w Jana Mkola, czytamy w wietrze od morza Stefana Żeromskiego. Zastraszona i sponiewierana przez sąsiadów. Kobieta przyznała się do rzucenia uroku, nawet próbowała go odczynić, jednak choroba nie ustąpiła. Równocześnie yy, rybacy postanowili porachować się z winą. która równoica oczywiście z ośmioma czarodziejem. Podłóg, wyobrażenie koszulów, wiedźmy można poznać po tym, że rzucone w wodę wypływają na powierzchnię. Tak też się stało i ze wspomnianą kobietą. Wsadzili ją na gwałt do łódki, wypłynęła, znaczy wypłynęli razem z nią na pełne morze i wyrzucili, a ponieważ nie poszła ona nagle na dno, więc ją jako niewątpliwą wiedźmę dobili zaraz na miejscu uderzeniami wiosel. Tak opisał całą egzekucję rosyjski folklorysta. No więc sprawa także troszkę tutaj smutna. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że dzisiaj lekarz ma bardzo ciężki przypadek, nie potrafi go może już nie tyle wyleczyć, co na początku zdiagnozować. No i jest uważany od razu za, za jakiegoś... No znaczy, osądza teraz osobę jakąś tam drugą czy trzecią, która, jest, która rzuca już tak w i nie potrafi z tym poradzić. No i druga sprawa też, że kobieta potrafi pływać, więc się unosi na wodzie, z czarownicą i dobita jest na, na miejscu. Smutna sprawa, faktycznie. Taki, taki samosąd. No ale... I właśnie, samo sam sam ostatnie zdanie całego artykułu. Podobno do dziś na Półwyspie Chelskim żyją potomkowie Krystyny Cejnowiny, ostatniej oskarżonej o czary mieszkanki Pomorza. Jak już wspomniałem wam wcześniej o tym, że podobno do dzisiaj żyją te osoby no, myślę, że można byłoby je odnaleźć gdzieś może nie tyle w samych chałupach, może gdzieś okolice chałup, no, na całym półwyspie helskim, powiedzmy tak. No myślę, mam, myślę, mam nadzieję, że, że dzisiejszy temat w ogóle Wam się spodobał i, i zachęcam Was do komentowania. No, oczywiście znowu były jakieś tam przestoje po nagrywaniu, no ale, ale nagrywam, to nie jest tak, że przestałem nagrywać. Chciałbym Wam też jeszcze zaproponować... Mmm, Forum. Tak, będzie trochę reklamy, kryptoreklamy czy czegokolwiek. Forum forum nazywa się Bractwo Wolnej Myśli. Adres forum, forum to bractwowm.pl, na które bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście link podam także w, y, w opisie do, do całego podcastu. Yy, także, Także zapraszam na, na to forum. Można ciekawe tematy naprawdę znaleźć tutaj. No a poza tym zapraszam Was do komentowania tego odcinku, do słuchania, dzielcie się odcinkiem ze znajomymi, przekazujcie stronę w świat dalej, no, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do usłyszenia, do następnego odcinku. odcinka, odcinka. Mówił dla, dla Was Łukasz z sieci wzięte. Do zobaczenia, do usłyszenia.